Władysław Serczyk Iwan IV Groźny Zakład Narodowy imienia Osolińskich wydawnictwo Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk, rok 1977 Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie Czyta Piotr Gasparski